Cześć, witajcie, mówi do was Piotr. Witam was i zapraszam na audycję o tym, jak przebiega proces uczenia się języka polskiego. I nie tylko języka polskiego. Zapraszam serdecznie. Realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Za mikrofonem Piotr. To jest podcast RealPolish. Jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchajcie podcastu ringpolish.pl Cześć, witajcie moi drodzy Od razu chciałbym podziękować wszystkim, którzy dali mi 5 gwiazdek na iTunes Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Niektórzy nawet napisali swoje krótkie review, swój krótki opis na temat mojego podcastu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Te gwiazdki dają mi po pierwsze wiele przyjemności i motywują mnie do dalszej pracy, a po drugie dzięki Waszym gwiazdkom i dzięki waszym recenzjom inni mogą dowiedzieć się o moim podcaście, ponieważ jeśli podcast ma dużo gwiazdek, to iTunes wtedy chętniej wyświetla w propozycjach ten podcast. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za pomoc. Jeśli lubicie mój podcast, jeśli chcecie mi pomóc, to dajcie mi 5 gwiazdek na iTunes. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym omówić, porozmawiać z Wami, opowiedzieć Wam o tym, jak uczymy się, jak przebiega proces uczenia, uczenia się. Proces uczenia czasami trwa wiele lat i jest bardzo długi i żmudny. Nie jest łatwo nauczyć się niektórych rzeczy. Czasami nie jesteśmy świadomi tego, jak przebiega proces uczenia. Czasami nie jesteśmy świadomi, jak przebiega ten proces, a to powoduje, że poddajemy się i przerywamy naukę. Myślę, że dobrze jest znać ten proces, żeby wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy w danym momencie i czy warto się poddawać, a może lepiej nie poddać się i kontynuować uczenie. Właśnie o tych etapach nauki chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Czasami warto wiedzieć po kilku miesiącach nauki, po kilku latach nauki, na jakim jest się etapie. Z grubsza biorąc, proces uczenia się możemy podzielić na cztery etapy. Na etapie pierwszym nieświadomie nie umiemy czegoś. OK? Na początku nikt z nas nie wie, jak coś zrobić. Nie umie grać na gitarze na przykład Ale też nie wiemy co trzeba zrobić, żeby tego się nauczyć Nie umiemy czegoś, ale nie wiemy o tym Bo nigdy tego nie próbowaliśmy okay? Kiedyś miałem takiego kolegę, który nie umiał pływać Jak później się okazało Ale od razu wskoczył na głęboką wodę Ratownik pytał go, dlaczego wskoczyłeś na głęboką wodę? A on powiedział, nie wiedziałem, że nie umiem pływać. Pierwszy raz jestem na basenie. Ok? Oczywiście, na początku mamy wielki entuzjazm, mamy wielką motywację, żeby rozpocząć coś nowego. Na przykład w pracy, kiedy dowiadujemy się, że... Dostajemy nowe stanowisko Albo dostajemy nową pracę Wtedy cieszymy się Nie wiemy jeszcze Co będziemy dokładnie robić Ale już cieszymy się Że będziemy to robić Kiedy rozpoczynamy naukę Nowego języka Wtedy cieszymy się Że będziemy uczyć się Na przykład polskiego ok yy. Dzieci, kiedy Dostaję... Pamiętacie, kiedy dostaliście nowy rower? Kiedy uczyliście się dopiero jeździć na rowerze? Ja dokładnie to pamiętam. Pamiętam, kiedy dostałem swój pierwszy zielony rower. Wtedy bardzo chciałem od razu jeździć na nim. Od razu wyjść na podwórko i jeździć na rowerze. Pamiętam też, kiedy zakładałem swoją stronę realpolish.pl Wtedy miałem wielką motywację, bardzo cieszyłem się, że będę to robił, że będę mógł nagrywać podcasty, wiele ludzi będzie przychodziło na moją stronę. Bardzo się cieszyłem z tego powodu, miałem bardzo silną motywację, żeby to robić. Tak samo jest z nauką nowego języka. Kiedy rozpoczynamy naukę, mamy silną motywację, chcemy się uczyć. Często wtedy kupujemy mnóstwo książek, których później czasami nie używamy. Tak było ze mną, kupiłem sobie na przykład program... Dr. Henry do nauki angielskiego, którego później nie używałem, bo mi się on zupełnie nie podobał. Ale tak to już jest. Mamy silną motywację i chcemy uczyć się. Chcemy przejść przez ten proces nauki. A w zasadzie to chcemy jak najszybciej się nauczyć. Chcemy od razu być mistrzami. Niestety nie zawsze jest to tak proste, a w zasadzie nigdy nie jest to tak proste. Jeśli coś wymaga wielu, wielu godzin nauki, to na pewno od razu nie będziemy mistrzami. Ale na tym etapie, na pierwszym etapie nauki jesteśmy tego nieświadomi. Myślimy, że wszystko będzie bardzo proste i łatwe. A silna motywacja napędza nas do działania. Dzięki temu rozpoczynamy w ogóle jakieś działania. A przecież działania, czyli proces nauki jest. O to chodzi, żebyśmy zaczęli coś robić. OK? Samo to się nie stanie. OK. To jest etap numer jeden: nie wiesz, czego nie wiesz. I dlatego jesteś szczęśliwy. Masz wielką motywację, żeby się uczyć. Okej, okay, ale co dzieje się później? Powoli, powoli nasz entuzjazm, nasza motywacja zaczyna się zmniejszać. Powoli tracimy nasz entuzjazm. Powoli zaczynamy robić błędy. Widzimy, że robimy błędy. Nie wszystko nam się udaje W zasadzie na początku większość nam się nie udaje Zaczynamy rozumieć, że to wszystko nie będzie przebiegało tak szybko Jak myśleliśmy na początku Robimy błędy i tracimy motywację Oczywiście to jest normalne Przecież dopiero zaczynasz naukę jeśli uczysz się grać na gitarze lub na jakimś instrumencie, twoje palce nie są jeszcze przyzwyczajone do gry na gitarze, twoje uszy, twój słuch nie jest jeszcze odpowiednio wykształcony, odpowiednio uczulony na dźwięki, robisz błędy. To jest zupełnie normalne. Jeśli na przykład ktoś uprawia sport, to bolą go mięśnie, ciało nie jest przyzwyczajone jeszcze do tego wysiłku. I to wszystko powoduje ból, powoduje frustrację, powoduje, że tracimy nasz entuzjazm. Pamiętam, kiedy robiłem pierwsze podcasty, prawie nikt ich nie słuchał, nikt nie wiedział o moich podcastach, nie wiedział o mojej stronie o mały włos nie przerwałem wtedy o mały włos nie straciłem zupełnie motywacji właśnie na tym etapie mnóstwo ludzi traci motywację traci entuzjazm i przerywa to co robi przerywa naukę, przerywa cały ten proces mijają dni mijają tygodnie miesiące a my nie widzimy postępów wydaje nam się, że niczego nie uczymy się wydaje nam się, że stoimy w jednym miejscu ok? wszystko wydaje nam się praktycznie niemożliwe do osiągnięcia Chcemy nauczyć się nowego języka, a on wydaje się niesamowicie trudny. Jak to zrobić? Jak nauczyć się tych wszystkich słów, gramatyki, wymowy? Życie nie jest proste. To wszystko wydaje się niemożliwe. W tym momencie stajemy się świadomi, tego, że nie potrafimy Jesteśmy świadomi swojej niekompetencji Widzicie różnicę? Najpierw byliśmy nieświadomi swojej niekompetencji Nie wiedzieliśmy, że czegoś nie potrafimy Teraz uświadomiliśmy sobie to Wiemy już że nie potrafimy grać na gitarze. Wiemy już, że nie potrafimy jeździć na rowerze. ok? Jesteśmy świadomi własnej niekompetencji. Wszystkie błędy, wszystkie nasze porażki są bardzo silnie teraz odczuwane i nasza motywacja jest przez nie zagłuszona. Wtedy często mówimy ja nie nadaję się do gry na gitarze, ja nie potrafię uczyć się języków, ja nigdy nie będę dobry w grze w piłkę nożną. OK? To jest etap drugi, najgroźniejszy etap. Właśnie w tym etapie, właśnie w tym miejscu Najczęściej poddajemy się Myślimy sobie Okej, okay, inni ludzie mogą to zrobić Albo kiedyś to działało, ale teraz już nie działa Ja do tego się nie nadaję Nie mam na to czasu Myślałem, że dam radę, ale nie dam rady, nie mam czasu, nie chce mi się. To wszystko nie ma sensu. Mieliście to? Ja wiele razy. Wiele razy poddałem się. Niepotrzebnie. Ludzie nigdy nie poddają się na pierwszym etapie, o którym wam już umówiłem. Ani na etapie trzecim lub czwartym, o których... Wam dopiero powiem. Ludzie zawsze poddają się na drugim etapie. Kiedy są świadomi swojej niewiedzy. Są świadomi tego, że nie potrafią czegoś zrobić. Ale pamiętajcie, ten etap kiedyś się skończy. ok? Jeśli wiecie, że ten etap się skończy, wtedy łatwiej jest nie poddać się. Dlatego tak ważne jest znać ten cały proces uczenia się. Ważne jest znać te etapy, na których się znajdujemy. Jeśli wiesz, że jesteś na drugim etapie, to nie wolno ci poddać się. Pamiętaj, nie wolno się poddać. Jeśli rozpoczynacie jakiś projekt, jeśli... Zaczynacie coś robić albo uczyć się czegoś To pamiętajcie, jeśli znajdziecie się na tym drugim etapie Pamiętajcie moje słowa Ten etap kiedyś się skończy Nic nie trwa wiecznie Ten etap się skończy Nie mogę się poddać To się w końcu skończy okay? W końcu wyjdę z drugiego etapu jeśli zrozumiesz, że ten etap jest tylko tymczasowy, że nie będzie tak na zawsze, wtedy wygrałeś. W końcu przejdziesz do następnego etapu. Inną ważną rzeczą jest nie porównywać się do innych. Często ludzie właśnie na tym etapie, często my... Porównujemy się do innych i często porównujemy się do ludzi, którzy są już na etapie trzecim albo czwartym. To bardzo nas dołuje. To jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że nie potrafimy czegoś robić i że nie nadajemy się do czegoś. Ok? Pamiętaj, nie porównuj się do innych. To nie ma sensu. Oni są na kompletnie innym etapie, na etapie trzecim albo czwartym, a może na etapie pierwszym. Porównywanie się do innych, którzy są na innym etapie nauki, nie ma sensu, jest to wielki, wielki błąd. Pamiętaj o tym, że ludzie, którzy są na etapie trzecim lub czwartym przeszli już cały ten proces nauki. Przeszli już przez etap pierwszy, przeszli przez etap najtrudniejszy, etap drugi. Jeśli będziesz się porównywać do innych, wtedy tylko tracisz motywację, tracisz na to czas, tracisz... Chęci do nauki i tylko pogłębiasz swoją frustrację Porównywanie się do innych nie ma sensu Jak długo możesz być na drugim etapie? Tak długo, aż zdobędziesz odpowiednią wiedzę Aż nauczysz się czegoś i przejdziesz na następny etap Musisz popełnić odpowiednią ilość błędów, żeby przejść do następnego etapu. Dlatego zawsze mówię, błędy są bardzo dobre. Na błędach uczymy się i dzięki błędom przechodzimy do następnego etapu. Dzięki błędom uczymy się języków. Dzięki błędom uczymy się grać na instrumentach. Okej? Okay? Właśnie błędy powodują, że uczymy się. Na błędach uczymy się. Jeśli jesteście na drugim etapie, nie podejmujcie też zbyt pochopnych decyzji, zbyt drastycznych decyzji. Pamiętajcie, że jeszcze wtedy niewiele umiecie, więc nie podejmiecie dobrej decyzji na przykład, żeby zmienić strategię nauki. Lepiej kontynuować naukę w, tym, w ten sam sposób, żeby przejść do następnego etapu, żeby nauczyć się więcej. Kiedy będziecie już na wyższym poziomie, wtedy będziecie mogli świadomie podjąć lepszą decyzję i na przykład zmienić książkę do nauki, zmienić sprzęt do nauki, zmienić gitarę. Ludzie często wymieniają podręczniki, kupują mnóstwo książek do nauki albo nowe instrumenty, bo uważają, że to jest wina instrumentu albo książek. To jest po prostu ten najtrudniejszy etap, który musimy przejść, który minie. Najlepsza rada, jaką mogę wam dać na tym etapie, to kontynuowanie nauki, kontynuowanie tego, co robicie. Powiem wam jeszcze coś ciekawego. Jeśli, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, jeśli nauczymy się pokonać ten etap drugi w czymś, to później łatwiej jest nam, kiedy uczymy się innej rzeczy, również pokonać ten etap. Zwróćcie na to uwagę. Jesteśmy bardziej świadomi całego tego procesu nauki. Świetnie. I co się dzieje? Robimy błędy, Uczymy się na tych błędach I powoli, powoli jesteśmy coraz lepsi Powoli, powoli robimy coraz mniej błędów Coraz więcej przyjemności sprawia nam nauka Powoli, powoli każdego dnia Nasza motywacja, nasz entuzjazm Zaczyna wracać, zaczyna Podobać nam się to, co robimy. Zaczyna cieszyć nas to, co robimy. Zaczynamy czerpać przyjemność z samego procesu nauki. I w końcu docieramy do etapu trzeciego. W tym trzecim etapie jesteśmy świadomi tego, co robimy, Jesteśmy świadomi swojej wiedzy. Zaczynamy być świadomi tego, że to, co robimy, zaczyna dawać nam sukcesy. Zaczynamy się coraz szybciej uczyć. Coraz mniej błędów robimy. Jesteśmy świadomi tego, co robimy. Na tym etapie rzeczy zaczynają się Dobrze układać Na etapie drugim Uczyliśmy się Na swoich błędach Teraz W etapie trzecim Musimy jak najwięcej ćwiczyć Potrafimy już Coś robić Ale musimy Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć Żeby Doprowadzić to do Mistrzostwa jeśli uczysz się grać na jakimś instrumencie, to na tym etapie musisz myśleć o partyturze, musisz myśleć o nutach, musisz myśleć o układzie rąk, nóg i tak dalej. Musisz być świadomy tego, co potrafisz zrobić. Musisz być świadomy tego, co musisz ćwiczyć. Robisz już coraz mniej błędów, prawie nie ma błędów, ale jesteś, musisz być bardzo skupiony na tym, co robisz. Na tym etapie potrafimy już coś całkiem nieźle, ale niedoskonale. Hmm. Można powiedzieć, że jest to etap średnio zaawansowany na przykład potraficie po polsku już coś powiedzieć bardzo dużo rozumiecie ale wciąż kiedy rozmawiacie musicie zastanawiać się nad tym co chcecie powiedzieć to nie dzieje się automatycznie to nie dzieje się całkiem naturalnie nadal trzeba się mocno skoncentrować żeby żeby powiedzieć coś po polsku. ok? Ale na tym etapie mamy już dość mocną motywację. Mamy przyjemność z nauki i sprawia nam to dużą przyjemność i jesteśmy pełni entuzjazmu. To nas znowu napędza właśnie do tych ćwiczeń, do codziennego ćwiczenia, to sprawia nam przyjemność, bo widzimy, że jesteśmy coraz lepsi w czymś. To jest właśnie etap trzeci. Wspaniałe jest to, że przeszliśmy już z tego najtrudniejszego drugiego etapu, ale wciąż musimy jeszcze dużo pracować i nasz umysł Musi być bardzo skoncentrowany na tym, co robimy. Nie robimy jeszcze tego wszystkiego automatycznie. Zapamiętajcie, na tym etapie najważniejsze jest ćwiczenie, praktykowanie. Ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie. Codzienne ćwiczenia czynią mistrza, ok? Na tym etapie skupcie się na ćwiczeniu. Jesteśmy... Bardzo świadomi tego, co robimy Możemy już zmieniać metody nauki Wiemy, do czego dążymy I wiemy, jak szybko się uczymy okay? I Jakie ćwiczenia dają najlepsze rezultaty Teraz wystarczy tylko ćwiczyć Dzięki ćwiczeniom w końcu dochodzimy do etapu czwartego Czyli do mistrzostwa Wtedy na tym etapie Potrafimy już Robić coś Bez koncentrowania się na tym Bez jakby Bez udziału Naszego mózgu Bez Naszej świadomości Możecie mówić po polsku Bez zastanawiania się Możecie grać na gitarze I jednocześnie Śpiewać nie musicie myśleć o tym jak ułożyć palce na gitarze gdzie przesunąć rękę to wszystko dzieje się automatycznie dzięki ćwiczeniom które wcześniej wykonujemy teraz możemy robić to bez udziału naszej świadomości tak jak mówimy w naszym własnym języku dzięki wszystkim ćwiczeniom które wykonaliśmy jako dzieci, teraz mówimy płynnie w naszych językach. I tak samo jest, jeśli uczycie się polskiego. Jeśli ćwiczycie, ćwiczycie i ćwiczycie, w końcu mózg przyzwyczaja się do nowego języka i zaczynacie mówić bez udziału świadomości. Wszystko dzieje się automatycznie. Do tego etapu dążymy Chcemy być w końcu Na tym czwartym Mistrzowskim etapie Kiedy sobie przypomnę Jak dostałem mój rower Mój pierwszy rower Myślę, że wielu z was Może przypomnieć sobie Tamten czas Byłem bardzo podekscytowany Chciałem na nim jeździć. Wsiadłem na ten rower i oczywiście przewróciłem się. Przewracałem się wiele, wiele razy, ale... Dzieci nie poddają się tak szybko. Dzieci przewracają się i wstają. Uczą się na swoich błędach. Dzieci... Chcą... Nauczyć się Bo sprawia im to przyjemność Cały ten proces nauki Wstawałem, siadałem na rower Jechałem kawałeczek Rodzice wspierali mnie Mój tata krzyczał Dajesz, dajesz I było mi łatwiej Aż w końcu Zacząłem jechać kawałek, kawałek dalej i w końcu świadomie wiedziałem, że jak kręcę pedałami im szybciej kręcę tym łatwiej jest jechać umiałem już skręcać ale trzymałem mocno kierownicę bo bałem się, że się przewrócę świadomie sterowałem rowerem ale minęło kilka tygodni i było coraz łatwiej aż w końcu przestałem myśleć o tym, że jadę na rowerze mogłem rozmawiać z kolegami którzy jechali obok mogłem skręcać bez myślenia mogłem zatrzymywać się ruszać z powrotem tak przebiega proces uczenia się czegokolwiek. Na takie etapy z grubsza możemy podzielić każdy proces uczenia się. Również proces uczenia się języka polskiego. Moi drodzy, jeśli będziemy świadomi, na jakim etapie jesteśmy i co mamy robić na danym etapie, Myślę, że będzie nam łatwiej przejść do etapu czwartego, do etapu mistrzostwa. Jeśli uczycie się języka polskiego, pamiętajcie, że na początku będziecie robić mnóstwo błędów. To jest normalne. Nikt nie nauczy się języka w kilka miesięcy. Ale pamiętajcie, że to minie. Ale minie tylko pod warunkiem, że będziecie robić błędy. Że będziecie uczyć się na własnych błędach. A żeby popełniać błędy, trzeba coś robić. Trzeba mówić, trzeba pisać, trzeba słuchać. Po pewnym czasie będzie coraz mniej błędów. Zaczniecie mówić. Zaczniecie mówić świadomie. Będziecie myśleć o tym, co powiedzieć, jakiego słowa użyć. Jeśli nadal będziecie ćwiczyć, jeśli nadal będziecie słuchać, czytać, powoli zaczniecie używać języka polskiego, podświadomie powoli, powoli przejdziecie z etapu trzeciego do etapu czwartego będziecie mieli wielką przyjemność z tego, że mówicie po polsku bez myślenia bez zastanawiania się będziecie rozumieć wszystko to, co mówią ludzie Będziecie mogli rozmawiać z ludźmi po polsku Będziecie mogli z łatwością wyrazić swoje myśli Ale tylko wtedy, jeśli nie poddacie się pośrodku drogi Jeśli dojdziecie do końca drogi Pamiętajcie, każda droga ma swój koniec Kiedyś droga się kończy. Oczywiście języka można uczyć się całe życie. Ale nie o tym tu mówię. Myślę tu o dojściu do automatycznego mówienia. Do automatycznego hmm. rozumienia. Okej. Okay. Myślę, że to tyle na dziś. Mam nadzieję, że nie przerwiecie swojej drogi. Nie przerwiecie nauki, że po zastanowieniu się określicie swoje miejsce na tej drodze. Będziecie bardziej świadomi tego, co robicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz proszę Was o gwiazdki na iTunes. Jeśli macie swoje konto na iTunes, to możecie napisać recenzję na temat mojego podcastu, z przyjemnością ją przeczytam i możecie dać mi gwiazdki. To pozwoli pokazać innym, czy warto jest słuchać mojego podcastu, czy nie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I zapraszam na następną audycję wkrótce. Cześć, trzymajcie się, nie poddawajcie się nigdy. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.